są informacje Polskiego Radia 24. Za działanie wbrew partii będą konsekwencje na początek ciospisu w inicjatywę Morawieckiego. Potem koalicyjne wrzenie w rządzie są nowe ustalenia w sprawie odwołania minister klimatu. W informacjach także pożegnanie Jacka Magiery, głos jego przyjaciół, a także piłkarskich kibiców. Minęła siódma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Działalność członków PiSu w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna ze statutem partii. Tak zdecydowało prezydium. Obrady trwały do późnej nocy. O efektach poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Niestety działalności w ramach Prawa i Sprawiedliwości nie da się pogodzić z działalnością w ramach nowo powstałego stowarzyszenia, ponieważ po tym, jak to zostało przedstawione, omówione, działalność tego stowarzyszenia jest po prostu sprzeczna jawnie z interesem naszego środowiska politycznego. Dlatego prezydium PiSu zaleciło stworzenie Rady Eksperckiej. To tam mają działać Morawiecki i jego stronnicy. Jeśli pozostaną w stowarzyszeniu, czekają ich konsekwencje statutowe. Polityczna przyszłość Morawieckiego nie jest jasna. Ocenia w rozmowie z Polskim Radiem były prezydent Bronisław Komorowski. Bo nie wiadomo, jaki jest zamysł strategiczny pana Morawieckiego, czy on chce odejść i założyć własną, odrębną partię, właśnie bardziej umiarkowaną w sensie prawicowości, czy też tylko chce nacisnąć na kolegów z radykalnego skrzydła PiSu, aby zagwarantować sobie i swoim ludziom odpowiednie miejsca na listach wyborczych. Tego nie wiemy. Ale będziemy o to dopytywać tuż po informacjach. Naszym gościem będzie Paweł Jabłoński z PiSu. Niespokojnie także w obozie rządzącym albo jedność w głosowaniu, albo rząd mniejszościowy. Tak sprawę wotu nieufności stawia Paulina Henning-Kloska. W Sejmie czeka wniosek o jej odwołanie złożony przez opozycję. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosuje koalicyjne koło Polski 2050. Komentarze zebrał Mariusz Pieśniewski.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 albo go nie zda. Posłowie mają czas na namysł. Głosowanie zaplanowane jest na posiedzeniu Sejmu za blisko dwa tygodnie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W informacjach Donald Trump i zapowiedź negocjacji USA z Iranem. W ten weekend mają zostać wznowione rozmowy pokojowe. Tuż przed odlotem do Las Vegas Trump stwierdził, że szanse na umowę z Teheranem rosną. Iran chce umowy i rozmowy idą dobrze. Najważniejszy warunek jest taki, żeby nie mieli broni atomowej. Ma to duże znaczenie i wygląda to bardzo dobrze. Trump zapowiedział, że jeśli uda się dopiąć umowę, być może poleci do Pakistanu, by ją podpisać. Tymczasem Francja i Wielka Brytania mobilizują społeczność międzynarodową, by przywrócić swobodę żeglugi w cieśninie Ormus, blokowanej przez Iran i Stany Zjednoczone. Francuski prezydent i brytyjski premier poprowadzą dziś w Paryżu międzynarodową konferencję w tej sprawie. Weźmie w niej udział szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Paryż i Londyn chcą zabezpieczyć cieśninę po zakończeniu walk. Priorytetem jest rozminowanie morskiego szlaku, jego ponowne otwarcie, a także zapewnienie swobodnej żeglugi. Bez niej ceny paliw szaleją. Kierowcy i europejskie firmy transportowe liczą na szybkie uspokojenie. Po eskalacji na Bliskim Wschodzie, by ograniczyć podwyżki na stacjach polski rząd obniżył VAT takcyzę i wprowadził ceny maksymalne. Dziś za litr 95 zapłacimy 6,4 grosze. Za 98 6,59 a za litr diesla 7,18 zł. Około południa poznamy ceny paliw na weekend i w poniedziałek. Tłumy, kibiców, piłkarze, trenerzy, a także przedstawiciele władz państwowych pożegnali piłkarza i wybitnego szkoleniowca Jacka Magierę. Drugi trener reprezentacji Polski spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Kibice Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, Śląska Wrocław, a także reprezentacji kraju z bólem mówili, że piłkarski świat stracił wyjątkową osobę. Dzięki niemu dużo młodych ludzi się zaangażowało i poszło w sport. Zór do naśladowania dla młodych piłkarzy. Tak fantastycznego, przede wszystkim uczciwego człowieka to chyba za świecą szukać naprawdę. Brązowy medalista Mistrzostw Świata z 82 roku, piłkarz Stefan Majewski nie krył zaskoczenia z powodu nagłej śmierci młodszego o dwie dekady kolegi. Wspaniały człowiek, wspaniały nie wiem więcej jeszcze można powiedzieć, bo się nigdy nie spodziewałem, że tak szybko go stracę. Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia. W trakcie porannego joggingu stracił przytomność i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Jacek Magiera został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Relację przygotowała Martyna Szymczakowska. To były informacje Polskiego Radia 24. Piątek pod znakiem iście wiosennej aury będzie słonecznie i ciepło. W Lubuskim lokalnie do 20 stopni. Na przeważającym obszarze okolice 15. Deszcz, jeśli się pojawi, to tylko przelotny i tylko we wschodniej i południowej części kraju. Nie narzekajmy, nie narzekajmy na ten deszcz, bo przydatny w tej chwili w Warszawie 7 stopni, odczuwalna 3 stopnie. Poranek w Polskim Radio 24. I to jest piątkowy poranek. 17 dzień kwietnia, 107 dzień roku będzie trwało 14 godzin i 2 minuty. Słońce w Warszawie zajdzie 37 minut po godzinie 19. A w polityce, drodzy Państwo, Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. To już Państwo wiedzą z naszych informacji. Przed chwilą słyszeli, że to stowarzyszenie jest rzekomo sprzeczne ze statusem partii, teraz statutem partii, teraz ma być rada ekspercka. Gdybyś Państwo szukali nazwy, to podrzucam: Pis plus, pis premium albo pis Deluxe. Można sobie wybrać. 24 pytania rozmowa polityczna. Państwo i moim gościem jest Paweł Jabłoński były wiceminister spraw zagranicznych, prawo i sprawiedliwość i stowarzyszenie Rozwój plus no właśnie. Dzień dobry, lub... dzień dobry Państwa. Dzień dobry. Tak, Panie również stowarzyszenie, stowarzyszenie Rozwój Plus, także Stowarzyszenie About Polska, które e, założyliśmy już też e, będąc e, posłami razem z posłem Krzysztofem Szczockim. No i wtedy takiej burzy nie było wokół e, Stowarzyszenia. W ogóle jest bardzo wielu e, posłów, którzy albo są członkami stowarzyszeń, albo je zakładali, albo zakładają instytuty. Ostatnio na przykład była informacja, że mamy też Instytut e, Suwerennej Polski, którym kieruje e, Zbigniew Ziobro. Więc to jest bardzo dobra rzecz, że jest dużo tego typu e, organizacji. Ale wtedy prezydium e, e, partii się nie zbierało, nie było takich pogróżek, czego wolno, a czego nie wolno prawda, posłom Prawa i Sprawiedliwości. Prawda. Dlatego też o tym mówię, że uważam, że atakowanie kogokolwiek za aktywność równoległą do działalności politycznej poselskiej czy, czy partyjnej nie jest właściwe dopóty, dopóki to nie jest rzeczywiście działalność sprzeczna z celami Prawa i Sprawiedliwości, z, z zasadami ideowymi. Mamy to w statucie wpisane. Ja sobie nawet jeszcze specjalnie przypomniałem, jak brzmi ten przepis, który mówi, to że... Ten statut pan prze, prze, przeanalizował dokładnie wieczorem, znaczy, to tak? Jest, jest, jest jeden krótki przepis, który mówi o tym, że zakazane jest członkostwo w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem Prawa i Sprawiedliwości. Ja patrzę w statut naszego stowarzyszenia, w ogóle wszystkich organizacji, też, też stowarzyszeń, których jestem, Żaden z tych celów nie jest sprzeczny ani z celami, ani z programem, ani z zasadami ideowymi, ani z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Więc uważam, że atakowanie takimi argumentami no nie jest racjonalne, nie jest uzasadnione. To może prezydium partii się przestraszyło, że państwa jest... No właśnie, ilu członków liczy stowarzyszenie? 38, 40? Nie, nie wiem jaka jest dokładna liczba, także dlatego, że od momentu, kiedy 40. zostało to ogłoszone, to mamy też kolejne zgłoszenia chętnych. Bardzo wiele osób i po.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 rządu Donalda Tuska. Uważamy, że dzisiaj jest to gigantyczny problem, że rządzi nami człowiek, który po prostu szkodzi Polsce. Chcemy no doprowadzić taki... do zmiany tego rządu. W ramach Prawa i Sprawiedliwości, w sojuszu z każdym, kto się z nami niekoniecznie we wszystkim zgadza, ale jeśli w tej sprawie się zgadza, to chcemy iść razem z nim przeciwko temu rządowi. To kto w prezydium się przestraszył, że państwo chcą rozwijać partię? Ja nie jestem członkiem prezydium, nie jestem też członkiem Komitetu Politycznego, więc znam, tak naprawdę to wszystko w zasadzie wyłącznie z relacji medialnych. Natomiast mogę powiedzieć tyle. Jeżeli ktoś ma jak, jakiegoś rodzaju obawy, to ja chciałbym te obawy rozwiać i wręcz zachęcić innych posłów, innych członków Prawo do tego, żeby w podobny sposób angażowali się w życie publiczne w ramach partii, równolegle z, z działaniem w partii, żeby brali udział w tej dyskusji programowej, którą w tej chwili prowadzimy, przygotowując program na wybory parlamentarne. Ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności. To jest synergia, która w dużym obozie politycznym, takim jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jest czymś nie tylko naturalnym, ale niezbędnym, jeśli ten obóz ma pozostać dużym obozem. Szymon Szynkowski w żeby używał wczoraj takiego y, porównania, że Prawo i Sprawiedliwość to taki duży namiot, ale może y, no tak, prezesowi jest... partii przeszkadza to, że państwo że we własnej rodzinie mu konkurencja wyrasta. To sformułowanie o wielkim namiocie to jest w politologii coś, co tak naprawdę stanowi zarzewie wszystkich dużych ruchów prawicowych. Od czasów tej wielkiej partii republikańskiej Ronalda Reagana, prawica zawsze, kiedy chciała rządzić, musiała znaleźć taką formułę, żeby godzić ze sobą różne nurty. Tak też było w Polsce w 2015-2019 roku. My wygrywaliśmy wybory między innymi dlatego, że w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy były różne środowiska. I naszym zdaniem to jest właściwa bo droga. teraz państwo się obawiają, że Prawo i Sprawiedliwość skręca za bardzo w prawo? Nie chodzi nawet o to, czy ktoś skręca, czy nie skręca, bo mi tam żaden skręt w prawo nie przeszkadza. Ja się czuję Ale prawicy, zapomina o przy okazji o centrum, w tym sensie. Właśnie chodzi o to, że dla części ludzi, bo Trzeba sobie uświadomić, do kogo my kierujemy swój przekaz, jak, z jakimi grupami wyborców chcemy się komunikować, kogo chcemy przekonać, żeby na nas głosowali. Czy chcemy przekonać tylko wyborców, którzy mają poglądy bardzo mocno prawicowe, a tych pozostałych w ogóle zapomnieć o nich, nie, nie interesować się tym, co... co jak, w jaki sposób oni myślą, na kogo chcieliby głosować. No i ja uważam, że trzeba się interesować i trzeba starać się do nich dotrzeć, bo w przeciwnym razie wygra Donald Tusk. Właśnie o to tutaj chodzi, że jeśli chcemy Tuska odsunąć od władzy, Musimy szukać dotarcia do jak najszerszej ograniczenia. No ale te argumenty do członków prezydium nie dotarły, bo wczoraj po posiedzeniu rzecznik partii Rafał Bochenek wyszedł i powiedział właśnie, że państwa działalność jest sprzeczna że ze statutem partii i tak naprawdę no, mówił o ewentualnych karach, które są ja tak. Jeśli... Coś jest sprzeczne z, czy ze statutem, czy z celami, czy z programem Prawa i Sprawiedliwości, to ja jestem w stanie wskazać takie zachowania wypowiedzi z ostatnich nawet dni, które uważam, że są sprzeczne. Czyli jak ktoś chodzi po mediach i opowiada, że Polska w 2027 roku powinna się znowić nad polexitem, to uważam, że to jest sprzeczne z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo program Prawa i Sprawiedliwości zakłada obecność Polski w silnej Unii Europejskiej. Więc niestety zdarzają się tego typu Czyli wypowiedzi. Czyli prezydium szuka winnych nie tam, gdzie, gdzie uważam, powinno? Uważam, że raczej trzeba by się zastanowić nad tym, czy tego typu absurdalnymi wypowiedziami, antagonizującymi też ludzi, zdecydowana większość Polaków chce być w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś chciałby, aby Prawo i Sprawiedliwość miało dzisiaj na sztandarach hasło polegzitu, to szkodzi Prawo i Sprawiedliwości, szkodzi Polsce. Więc Ale jedziebrowcom to uchodzi płazem. Pozostawię to bez komentarza. Panie ministrze, no ale tutaj przekaz z wczorajszego wieczora jest taki, że mają teraz państwo do wyboru albo rezygnacja ze stowarzyszenia, albo kara. No ja akurat sądzę szczerze że mówiąc, że jesteśmy w trakcie dyskusji na ten temat i mam nadzieję, że ta dyskusja doprowadzi do tego, że przekonamy, bo to jest też cel działania i powstania naszego stowarzyszenia, żeby przekonywać także te osoby w naszej partii, które nie zawsze się z nami we wszystkim zgadzają, że ta ścieżka, docierania do różnych osób, docierania z różnymi argumentami, także z różnymi stylami komunikacji, że to jest po prostu skuteczniejsze. I mam nadzieję, że taki właśnie będzie efekt. Mamy do wyborów półtora roku, to już naprawdę nie jest dużo czasu, Natomiast jeśli ch chcielibyśmy iść tylko jedną, bardzo wąską ścieżką i kierować ten przekaz, powtarzamy to, dzisiaj to jak mantra, ale tak po prostu jest, kierować przekaz tylko do wąskiej grupy, to będzie również wąskie poparcie. No tak, tylko pan, panie ministrze mówi o rozmowie, natomiast jak były premier Mateusz Morawiecki jedzie na Nowogrodzką, to przekaz jest taki, że po to, żeby był właśnie zbesztany przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, upomniany, że pan prezes wskazuje panu premierowi, no, takie są w którą nie, nie, wiem, że kupić. wiem, że są takie przecieki medialne z tego co wiem w tak rzeczywistości sytuacja wygląda trochę inaczej, chociaż no, gdzieś tam niektórzy politycy też naszego obozu mają taki niedobry zwyczaj, że trochę zmyślają i też trochę informacji wynoszą. W ogóle to jest dobra zasada w polityce, że... I trochę informacji rzucają też wewnętrznych, Jeśli sprawy są wewnętrzne, to się o nich rozmawia wewnątrz. Oczywiście są takie sprawy, o których trzeba rozmawiać publicznie. Natomiast czasami się ta, ta szczelność troszkę większa w niektórych sprawach by przydała i tu apeluję do, do wszystkich kolegów z, z obozu Prawa i Sprawiedliwości, żeby o tym pamiętali. Czyli ze stowarzyszenia pan nie rezygnuje? Nie mam takiego zamiaru, rezygnuje ani ze stowarzyszenia ym, Rozwój Plus, ani ze Stowarzyszenia od Polska, ani tym bardziej z, z, z członkostwa, tak. ani z członkostwa rozumiem, Prawo i Sprawiedliwości, Jestem dumnym członkiem Prawej i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wygra następne wybory z jak najliczniejszym poparciem. Ale tutaj Prezydium proponuje utworzenie Rady eksperckiej zamiast Stowarzyszenia. No to ja jestem bardzo ciekawy, jaka Też, będzie formuła Zabisza. tego, jaka będzie formuła, bo usłyszałem wczoraj, że, że, że Rafał Bochanek o tym mówił. Chętnie o tym się dowiem, mam nadzieję, że dzisiaj trochę więcej o tym usłyszymy. jeśli będzie ta formuła rzeczywiście e, czymś, co. co będzie pozytywnie wpływało na program Prawa Sprawiedliwości, to myślę, że to zdecydowanie warto i będę wszystkich zachęcał, żeby się też włączyli w pracę. Jedno nie wyklucza drugiego? Dla mnie nie. A kar się pan nie obawia? Ja się w ogóle, pani, obawiam y, Pana Boga i różnych innych konsekwencji, ale niekoniecznie natury, y, powiedzmy, personalnej. Jeśli ktoś będzie chciał y, atakować, no na razie mamy taką sytuację, że wielu naszych polityków jest represjonowanych przez działania rządu Donalda Tuska, przez nadużywaną politycznie prokuraturę, przez różne instytucje państwa. I mam wrażenie, że trzeba się skupić na walce z tymi działaniami, z tymi represyjnymi działaniami rządu. Jak ktoś chce robić wojnę wewnętrzną, wojnę domową w partii opozycyjnej, to, to nie jest to właściwe. A planowane jest jakieś spotkanie y, chociażby zarządu stowarzyszenia właśnie y, z y, prezydium partii, z prezesem? My się cały czas spotykamy. Dzisiaj mam posiedzenie Sejmu, więc będziemy no, rozmawiać będzie pan jeden, rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim na temat mieście. Stowarzyszenia Rozwój Plus? Pani redaktor, będę rozmawiał z każdym i rozmawiamy właściwie całe ostatnie cztery dni, kiedy się zaczęło posiedzenie Sejmu. Czy pan ona Wszyscy jeszcze kolejnego miejscu. członka do stowarzyszenia są... przeciągnie. Rozmawiamy i będziemy rozmawiać dalej. No, zaczynamy dzisiaj można powiedzieć, już jeszcze do, do, do kampanii wyborczej, takiej formalnej, że trochę czasu zostało, ale widzimy, że już... Na kandydata Donald na Tusk, premiera już państwo mają. My mamy kandydata na premiera. Donald Tusk przedstawił swoich kandydatów na jakąś grupę, dziesięciu na wybory. Nie, nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. Kiedyś miał 100 konkretów, teraz ma dziesięć osób. Niespecjalnie wiadomo do jakich zadań, ale to znaczy, że już oni się na te wybory szykują. I Tusk będzie swoją kampanię wyborczą opierał przede wszystkim, ja mam takie zdanie, o straszenie tą groźną opozycją, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Przecież on tym już w tej chwili mówi. Więc jeśli my będziemy dawać mu paliwo, no to możemy mu pomóc. I mam nadzieję, że nikt z Prawa Sprawiedliwości mu takiego paliwa nie będzie dawał. Szanku, będzie przebywać czy ubywać? Bo wczoraj była taka informacja, pojawiła się, na że razie te różne przybywa. groźby, że yy, no lista się kurczy. Nie. Nie, wręcz przeciwnie. Na razie jest więcej, coraz, coraz więcej chętnych, coraz więcej deklaracji. I z tego, co pan rozmawiał z kolegami wieczorem, to nikt się nie przestraszył? Wręcz przeciwnie. Panie ministrze, dziś też w Sejmie gorąco, ponieważ będzie próba druga próba odrzucenia weta prezydenckiego do ustawy o kryptowalutach. Druga próba, ponieważ ta ustawa w bardzo podobnym kształcie trafiła ponownie na biurko prezydenta. W lutym Karol Nawrocki ustawę zawetował. No i wiele się zadziało na rynku kryptowalut, dlatego rząd zaproponował, by jeszcze raz tym wetem w sprawie ustawy się zająć. Znaczy to, co się wydarzyło na rynku kryptowalut, to jest przede wszystkim ta sprawa dotycząca jednej z giełd, czyli zonda krypto, co do której jest bardzo duża wątpliwość, czy tam jeszcze są jakieś pieniądze, bo słyszeliśmy wczoraj to wystąpienie, które wzbudziło wiele wątpliwości i tą sprawę absolutnie trzeba wyjaśnić. No trzeba... To niepokojące prawda, informacje, tak, ale jednocześnie Prezesonda ta ustawa twierdzi, że portfel z 4,5 tysiącami bitcoinów jest bezpieczny, ale on nie ma do niego dostępu. Tak, dlatego właśnie mówię, że to trzeba wyjaśnić, bo to jest niepokojące, zwłaszcza dla klientów. Ja akurat nie, nie, nie korzystam w ogóle z kryptowalut, więc to nie dotyczy mnie osobiście, ale dotyczy to co najmniej kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset tysięcy ludzi w Polsce, niekoniecznie akurat Zonda Krypto, ale w ogóle udział w rynku Kryptowalut, więc to absolutnie musi być wyjaśnione i trzeba wzmocnić ochronę. Tak samo jak są chronieni klienci banków, jak jest bankowy fundusz gwarancyjny, są różne w tego typu sytuacjach, gdy mamy do czynienia z no, podmiotami. Dokonującymi operacji finansowych na dużą skalę, klienci powinni być chronieni właśnie poprzez tworzenie, na przykład, funduszy gwarancyjnych. No i Ta używa pan ustawa... Takich argumentów, jakby pan zmienił zdanie w sprawie tej no ustawy. Tylko w tej ustawie tego nie ma. W tej ustawie nie ma żadnych mechanizmów ochronnych. W tej ustawie są mechanizmy. A mechanizmne... twierdzą, że za dużo mechanizmów ochronnych, że za nie, bardzo ingeruje w rynek? W, w tej ustawie jest bardzo dużo różnych mechanizmów, które rzeczywiście mają, mm, powiedzmy, kontrolować, wprowadzać wymogi na samym początku i tak dalej, Tylko, jeżeli są podmioty takie właśnie jak Zonda krypto działające na licencji z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tutaj licencję estońską, to nie ma w tej ustawie, nie ma absolutnie żadnych mechanizmów, który chroniłby ludzi przed taką sytuacją, gdyby na przykład się okazało, że nie ma pieniędzy. Ta ustawa jest bardzo rozbudowana, wprowadza masę regulacji, tylko te regulacje nie to służą to ochronie spróbujemy. ludzi. Więc to, co trzeba, moim zdaniem, to na czymś trzeba zastanowić, wczoraj też nasi posłowie o tym mówili w trakcie debaty sejmowej, to jest stworzenie być może czegoś na kształt bankowego funduszu gwarancyjnego, tutaj można zrobić, nie wiem, kryptowalutowy fundusz gwarancyjny, nazwijmy to tak roboczo, którym polegałby na tym, że wszystkie podmioty z tego rynku obowiązkowo uczestniczyłyby w tym funduszu na wypadek takich sytuacji, żeby ludzie mogli przynajmniej część swoich depozytów ochronić. To jest ta ścieżka, którą uważam należy pójść, bo to jest cywilizowanie rynku. A ta ustawa tego w ogóle nie dotyczy. Nie dotyczy w ogóle ani tego mechanizmu, ani nie dotyczy tej konkretnej giełdy, bo ta konkretna giełda działa nie na prawie polskim, tylko na prawie estońskim. Więc to jest tak naprawdę pewien, pewnego rodzaju głuchy telefon. Panie ministrze, ale ustawy. może na przykład przy, przyjąć tę ustawę i pracować dalej, żeby w ogóle jakakolwiek ochrona rynku była, bo teraz to taka troszkę wolna amerykanka. na czym jeszcze polega problem z tą ustawą, jak ja rozumiem tą dyskusję, która się toczy już, jeśli dobrze pamiętam, czwarty miesiąc, bo była wcześniej ustawa w listopadzie zgłoszona. Problem polega na tym, że ta ustawa... Tak naprawdę przez, swoje, przez swoją nadregulację zniechęca firmy do tego, żeby rejestrowały się w Polsce. Ona jest w porównaniu do innych ustaw dużo bardziej złożona, więc jeśli ktoś chciałby założyć tego rodzaju działalność, to będzie zachęcony do tego, aby wybrać taki system prawny, gdzie tych regulacji jest mniej. Na przykład właśnie Estonie, Czechy, kilka innych krajów. Czyli efekt ustawy będzie taki. Będą bardzo rozbudowane przepisy, tylko nie będą dotyczyły żadnej firmy, bo żadna firma tu nie będzie działała. Więc to jest bez sensu moim zdaniem. To trzeba zrobić inaczej. Trzeba zrobić tak, żeby zachęcać firmy, żeby były tutaj, ale jednocześnie wprowadzić mechanizm ochronny dla klientów. Ja uważam, że w tą stronę to powinno pójść. Gdy pierwsze to było odrzucone, przedstawiciel prezydenta, szef kancelarii prezydenta zapowiadał, że w ciągu w paru tygodni będzie gotowa ustawa dotycząca właśnie rynku kryptowaluty. Tej ustawy nie ma. Czy propozycja prezydenta? Pan prezydent przedstawił... Od początku swojej kadencji, czyli mniej więcej 9, 8 miesięcy w tej chwili, ja, przedstawił, jeśli dobrze pamiętam, już kilkadziesiąt projektów ustaw. Czyli obawia się panu, Żaden że... z tych Teraz... projektów ustaw nie został przez koalicję rządową przyjęty. W zasadzie żaden nie został nawet przedstawiony do procedowania. Wszystkie są zamrażarce u pana tego. Więc jeśli dzisiaj koalicja próbuje rozliczać pana prezydenta z tego, że jakiejś ustawy im nie przedstawił, to ja wzywam ich do tego, żeby odblokowali na przykład pracę nad ustawą obniżającą ceny energii. Pan prezydent przedstawił taki projekt. No ale jest to krytycznie się o tej ustawie to wypowiedzieli. To pracujmy nie? nad tym w Sejmie i niech opinie ekspertów wtedy będą wzięte pod. Pod uwagę w trakcie dyskusji, to czemu Czaraz to trzymam w zamrażarce? Rząd przedstawia no, ale masę to nie ustaw. nie usprawiedliwia y, tego, że prezydent jednak tej ustawy nie Prezydent przedstawił dziesiątki ustaw i wszystkie są w zamrażarce. Więc znów, jeśli koalicja teraz mówi, aha, to wszystkie zamrozimy, ale tą jedną, to byśmy jednak chcieli. Zacznijcie jednak może od pokazania jakiejś dobrej woli z ustawą obniżającą cenę energii, z ustawą obniżającą podatki. Proszę zwrócić uwagę, teraz Polska 2050 przedstawiła projekt ustawy podnoszącą drugi próg podatkowy, zbliżono, zbliżoną do propozycji prezydenta, i prezydent do tego tak Podchodzi, patrzy nie na to, która partia, jaka tam jest flaga partyjna, jakie podpisy, tylko mówi tak, to jest merytorycznie zbliżona propozycja, ja to popieram. I tutaj ja też mogę zadeklarować jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, jeśli ta ustawa będzie procedowana, bo widzę, że Tusk jej nie chce i, i Platforma jej nie chce. No patrzę patrzą A, na finanse. No, patrzą na to, że nie dotrzymali własnej obietnicy, obiecywali kwota wolna 60 tysięcy. Ale pan, mi się ta ustawa podoba. Mi się ta ustawa podoba, bo ona ma też mieć charakter prodemograficzny, ma pomóc ludziom, którzy... W teorii, można powiedzieć, zarabiają bardzo dużo, ale tak naprawdę to przy tych cenach, do, które już mamy dzisiaj przy tej drożyźnie, to już wcale nie są żadne kokosy. Mają prawo do tego, żeby im przynajmniej troszeczkę tutaj ulżyć. To zaproponował pan prezydent. Dzisiaj nawet właśnie pani e, wicepremier, no nie wicepremier, minister, tak? ona stara się z wicepremierami, pani, pani wicepremier. Poczyńska-Nałęcz. I popieramy to, popieramy to tylko Tusk to blokuje, bo TUSK nie dotrzymuje obietnic, obiecali sto konkretów, obiecali niższą, niższe podatki, wyższą kwotę wolną, obiecali naprawić służbę zdrowia też w tych swoich stu konkretach na stronie internetowej swoją drogą, mają masę różnych rzeczy, które rzekomo zrealizowali. W służbie zdrowia na przykład jest napisane, że drodzy państwo, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, bo tam jest informacja o tym, że zniosą limity szpitalne. To jest napisane w trakcie realizacji. Jest dużo w, trakcie w trakcie realizacji. W trakcie, yy, I tak? tak realizują, że ja zapytałem interpelacji jak w realizacji, to mówią, zastanawiamy się i analizujemy. To ja tak samo jestem też w trakcie realizacji lotu na księżyc. Też się zastanawiam, czy bym nie poleciał. O, ciekawie... Zastanawiam się. Bo ta się. misja y, jest w trakcie, więc y, Księżyc już jest y, do okr okrążony, teraz trzeba wylądować. No to wszyscy możemy się dzisiaj zastanowić, czy byśmy nie polecieli i napisać, że jesteśmy w trakcie przygotowań do lotu na Księżyc. Albo do lotu gdziekolwiek indziej. Platforma jest tak samo w trakcie realizacji swoich obietnic, żeby zapisała je, w rzeczywistości ich nie realizuje, a atakuje opozycję, atakuje prezydenta, który przedstawia konkretne rozwiązania. Panie mistrza, tak na koniec y, y, y, krótko, pan by pogratulował Petrowi Madzierowi, bo w tym tygodniu... Y, y, no, Ale gło... oczywiście, ja już nawet byłem to zap pośrednio po wyborach. Gratulacje wielkie, bo, bo to jest wielkie. Prezes Zwycięstwo... Prawa sprawa Sprawiedliwości. Idą, że akurat to jest wybór narodu węgierskiego. Wybór bardzo jest jasny, jednoznaczny, zdecydowany. Węgrzy wybrali takiego premiera, mieli z różnych powodów ochotę na zmianę władzy. No i należy to uznać. Swoją drogą, ja jestem bardzo ciekawy, czy zmieni się podejście do Petera Madziara ze strony części naszych polityków, no bo jeżeli on ogłasza na przykład, że będzie dalej kupował Europę z Rosji i gaz, jeśli ogłasza, że za chwilę wyrzuci wszystkich ukraińskich pracowników, bo wczoraj powiedział, że on zakończy pozwolenie na pracę dla wszystkich cudzoziemców z Unii Europejskiej, to są głównie Ukraińcy. Jeśli mówi, że nie będzie włączał Węgier do tej pożyczki dla Ukrainy, nie pozwoli na akces Ukrainy do Unii Europejskiej, mówi dokładnie to samo, co mówił Orban który był oskarżany o skrajną prorosyjskość. Więc czekam, aż teraz ludzie z Platformy Obywatelskiej będą Madziara oskarżyć. To Madziar przyleci do Warszawy na rozmowę i yy, pierwsza wizyta? No jestem, jestem bardzo ciekawy, czy tutaj będą tacy pryncypialni w tym wszystkim, czy to nagle się okaże dokładnie to samo, co mówił wcześniej Orban. Teraz już jest absolutnie zgodne z programem Platformy Obywatelskiej, bo mówi to po prostu ktoś inny. Nie, nie, dla nich się niczy. Co jest mówione, tylko kto to mówi, jeśli to jest ich kompan powiedzmy polityczny, to wtedy wszystko jest dozwolone. Wiktor Orban wyciąga wnioski z porażki. Wczoraj udzielił pierwszego wiemy. wywiadu. Wyciąga właśnie wczoraj udzielił pierwszego wywiadu i powiedział, że on sam jest przeciwny korupcji. Stwierdził, że najważniejszym błędem kampanii było założenie, że do on pójdzie tyle a samo osób, co we wcześniejszych wyborach no, coś się przeliczył. No, aktualny jeszcze premier. No, no, myślę, że myślę, że tam jest y, dużo bardziej złożony ten zestaw przyczyn. To na pewno także. Myślę, że też zmęczenie 16 latami rządów jednej partii, e, zmęczenie takim stylem komunikacji bardzo jednolitym, jednostronnym, to możemy taką klamrą wrócić do e, tego naszego początkowego tematu, że taka jednostronność, jednolitość przekazu do części wyborców trafia. Ale część wyborców... I tu apel do, część do a część partii, wyborców. partii, żeby dokładnie przeanalizowali część, to na węgórzach tak i spojrzeli na do, państwa stowarzyszenia. tak, bo część wyborców jest wtedy zmobilizowana, żeby głosować przeciwko. Trzeba mówić w różny sposób do różnych ludzi, bo tylko to I jest I takich skuteczne. argumentów państwo zamierzają e, używać w rozmowie z, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem e, był Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziękuję bardzo. Polska. Dobrego tak. weekendu, dobrego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. To tak tylko sprawdziłem. Jarosław Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości od stycznia 2003 roku. No to już 23 lata wyjdzie. Całkiem, całkiem długo, prawda? Więc to może to stowarzyszenie to też takie jak na Węgrzech, tam po 16 się zbuntowali, a tu po 23. Ale to wewnątrzpartyjne rzeczy. 27 minut po godzinie 7. Za chwilę na naszej antenie informacja.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 Pomóc. bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Po reklamie. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa. Strefa wpływów.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 Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Gorąco w pisie po ruchu Mateusza Morawieckiego. Po tym, jak były premier założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, jest, że jest ono sprzeczne ze statutem partii. Tej reakcji nie rozumie nasz poranny gość, Paweł Jabłoński z Pisu, który dołączył do nowej inicjatywy Morawieckiego. Ja patrzę w statut naszego stowarzyszenia, w ogóle wszystkich organizacji, też, też stowarzyszeń, w których jestem,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 W poniedziałek rusza Czarny Tydzień w szpitalach powiatowych. To ogólnopolska akcja protestacyjna. Personel placówek będzie ubrany na czarno. Protest nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie szpitali. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację finansową szpitali oraz pacjentów, którzy z powodu ograniczeń w finansowaniu badań będą dłużej czekać w kolejkach. Wyjaśnia Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Wreszcie może ktoś zrozumie, że potrzebne są bardzo głębokie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 Na koniec kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki. Trwają ostatnie przygotowania do spektaklu muzycznego Wiek Radia. Pierwsze dźwięki zabrzmią jutro o 17, czyli równo 100 lat od startu pierwszej audycji Polskiego Radia, mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra. Wyjątkowy koncert, który opowiada historię tych 100 lat muzyką. Będą nam towarzyszyć wspaniali soliści Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Rahim Fokus i Zalewski.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 No już prawie w całej Polsce na plusie. Wyjątkiem jest Koszalin, tam minus 0,1 stopnia. Yy, a Wrocław najcieplejszy jest, 10 stopni i 2 yy, To na plusie. Yy, cała reszta też tak. Ale ciepło, żeby o poranku było, to nie. To tak bym nie powiedział. Temperatura maksymalna dzisiaj około 11 stopni na północnym wschodzie. 15 będzie na przeważającym obszarze kraju. 20 miejscami na południowym zachodzie. Chłodni na Helu, około 6 stopni. Wiatr słaby i na południu kraju. i Okresami na Pomorzu porywisty północno-zachodni północny a w dzień na północy i zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami jeszcze rano, no właśnie nie wiem czy mgły jeszcze na północy przeszkadzają czy nie, proszę zadzwonić gdyby ktoś miał ochotę 22 645 24 00 raport pogodowy, mile widziany za 26 8. I Andrzej Grabowski, zapowiadany, powrócił. Powróciłem, tak. Bez muzyki, chociaż tak korciło ojo, trochę. Ojo, ojo, ojo, ojo. Ten zespół ma też kilka innych ciekawych szlagierów. Na przykład jest taki utwór Rakety, proszę pana, jak do tego nóżka chodzi, ale to nie, nie wchodźmy w te muzyczne klimaty, bo to można tak godzinami uh -huh, potem. Uh -huh. Dla tych z Państwa, którzy godzinę temu nie słuchali, przypomnijmy kilka z tych najważniejszych wiadomości. Jeśli chodzi o piłkarskie, europejskie puchary, już tylko dwaj polscy piłkarze w nich pozostali. Tym pierwszym Mati Kesz, którego Asnowila bez problemów awansowała do półfinału Ligi Europy, bo znów wysoko Bologna. Nie ma za to już szewce Porto, które po się w pierwszym meczu wczoraj 0-1 przegrało z Nottingham Forest, a bardzo szybko czerwoną karatkę rozstał polski obrońca Porto Jambednarek. W półfinałach Aston Villa zagra z Nottingham Forest, Braga z Freiburgiem. Drugim polskim piłkarzem w europejskich pucharach pozostaje Max Ojedele, który wczoraj wszedł na końcówkę, którego Strasburg odrobił dwa gole straty i wygrał z Mainz 4-0. To z kolei League. W rzeczywistości piłkarskiej dziś powrót do rozgrywek krajowych. W ekstraklasie na przykład meczek i Katowice z motorem Lublin i Legi Warszawa z zagłębiem Lubin. Za oceanem oczekiwania na czerwiec na Mistrzostwa Świata w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Sęk w tym co z Iranem, bo irańska federacja zapowiadała przecież, że ich drużyna na mundial nie pojedzie. Otóż prezydent FIFA Gianni Infantino twierdzi akurat, że pojedzie.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 dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W kraju powołania do szerokiej kadry siatkarzy na sezon 2026 mamy niespodzianki, bo co prawda jest sporo nowych twarzy i to może jakieś takie wielkie zaskoczenie nie jest, ale nie ma chociażby tych doświadczonych Łukasza Kaczmarka, Norberta Hubera i kapitana Bartosza Kurka. Do tego przypominamy kariery w kadrze zakończyli Paweł, Paweł Zatorowski, czy Marcin Janusz. Dodajmy najważniejszą tegoroczną imprezą siatkarską będą wrześniowe Mistrzostwa Europy. W grudniu za to mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych, których Polska będzie w organizatorem. My wiemy już, z kim Polki zagrają w fazie grupowej. Rywalkami będą reprezentacje Francji, Wyspowczych i Ukrainy. Losowanie przeprowadzono wczoraj w katowickim spotku na majowym Mistrzostwa Świata poziomu 1A. Szykują się polscy hokeiści poziomu 1A, czyli to taka druga liga. Polacy wczoraj towarzysko grali w Budapeszcie z Węgrami i wygrali 4 do 0. Dodajmy, Mistrzostwa odbędą się w Sosnowcu, a Polacy znów będą próbowali wejść do hokejowej elity. W tenisie przypominamy, gdzieś ćwierćfinałów Stuttgart Igi Świątek z Rosjanką Andriejewą, a Kamil Majchrzak wciąż ma problemy zdrowotne i wycofał się z kolejnego turnieju po Monte Carlo i Monachium. Teraz zrezygnował z gry w Madrycie. Ten turniej w przyszłym tygodniu. Proszę Pana, o pieniądzach rozmawialiśmy godzinę temu uh -huh. i o tym, co można kupić. Grup sportowy e, mówiłeś, tak? Tak, na przykład. Natomiast, czy próbował Pan tak kiedyś bardzo nachalnie spróbować pozyskać jakiegoś powiedzmy dziennikarza do swojej redakcji, na co powiedzmy ktoś nie pozwolił? Nie przypominam sobie, nie mogę o tym mówić. Dobrze, dobrze, dobrze. Natomiast w lekkoatletyce takie rzeczy są możliwe. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że tak. Turcy po nieudanych igrzyskach w Paryżu, gdzie nie zdobyli ani jednego złotego medalu w jakiejkolwiek dziedzinie, postanowili poszukać złotych medali w innych krajach. Razem z właścicielami tych złotych medali. W dużym skrócie, tak. I na przykład chcieli jednaścioro atletów z całego świata ściągnąć do swojej reprezentacji, w tym troje wybitnych Jamańczyków, między innymi Mistrza olimpijskiego w dyskiem wicemistrza wskoku w dal i brązowego no i? medalistę w pchnięciu kulą. No okazało się, że jednak Światowa Federacja atletyczna nie była tym pomysłem zainteresowana. Uznała, że to niezgodne z podstawowymi zasadami rywalizacji, które mają chronić sportową wiarygodność oraz zachęcać kraje do szkolenia lokalnych talentów. Nie tak prosto. No Oj tam, oj tam. Kupią sobie to kupią. No. Ale proszę pana, piękny tutaj komunikat od pana Ondera Ozbilena, to koordynator tureckich sportowców, którzy potencjalnie chcieliby startować na igrzyskach. Uznała, że to najbardziej humanistyczna kampania naturalizacyjna, jaką kiedykolwiek podjęto, a jej celem było pozyskanie zagranicznych mistrzów, którzy, którzy mieliby przyciągnąć lokalne talenty. Piękny. No proszę bardzo. I na koniec jeszcze mamy pół minutki. W Polskim Związku Narciarskim mają problemy, bo w Skokach. Nie przyciągnęli nikogo. No właśnie chcieli przyciągnąć Stefana Chorungachera, tak nieoficjalnie się mówi, do pracy jako dyrektora sportowego w polskiej kadrze Skoków. Stefan Chorungacher, przypominamy, wybitny trener między przyszłości Polaków, ostatnio Niemców. Sęk w tym, że się zbliżają wybory w Polskim Związku Narciarskim w czerwcu, i tutaj chyba wchodzą w grę jakieś małe gierki między różnymi obozami. I na przykład wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, jego Wojciech Gumny, który był jednym z tych, którzy byli przeciwko tym, temu pomysłowi Adama Małysza, żeby teraz ten ruch przeprowadzić, uznał, że ten, że tenże Stefan może poczekać i nic mu się nie stanie, a jeśli tutaj, cytat za interią się nie będzie tego, to będzie inny fachowiec, fachowców jest teraz wszędzie dużo, taki cytat. Na koniec. No na wiosnę to wszystko z ziemi wyłazi, to tak. Zieleni się różnie. E, i, i, I tak. Ale ładna myśl, fachowców jest wszędzie dużo, taka mobilizująca. Tak, prawda? Znaczy, sądzę, że kandydatów na prezesów też jest wszędzie dużo, więc A to może tak. pan, pan, który to powiedział, będzie musiał połknąć własny język. Dziękuję bardzo. <śmiech> Dziękuję. Za 20 minut będzie ósma. A teraz o tym, że ukraińskie dowództwo informuje, że wraz z przyjściem wiosny Rosjanie intensyfikują swoje szturmy na całej linii frontu na wschodzie. Nie rezygnują też z ataków w głębi ukraińskiego terytorium. Donosimy o tym codziennie. W nocy ze środy na czwartek w masowanym ataku na duże miasta zginęło kilkunastu cywilów. To jest czwarty rok wojny. Po e, To zbiega się w czasie z dość sprzecznymi sygnałami z oceanu. Donald Trump nazwał ataki na Ukrainę strasznymi, a jednocześnie w wypowiedzi wiceprezydenta J.D. Vansa wynika, że Ukraińcy nie mogą liczyć na większą amerykańską pomoc. On powiedział, że w ogóle już nie mogą liczyć na amerykańską pomoc. Sprawą ukraińskim przygląda się Paweł Buszko, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Jak Ukraińcy reagują na te zapowiedzi, trochę sprzeczne zapowiedzi Amerykanów? No nad Dnieprem szerokim, ale takim no negatywnym mechem odbiły się te niedawne deklaracje J.D. Vance o tym, że wstrzymanie pomocy militarnej Ukrainie jest jednym z powodów do, jak to nazwał, największej dumy obecnej amerykańskiej administracji. Przypomnijmy, amerykański wiceprezydent zaznaczył również, że nadal popiera decyzję o wstrzymaniu niemal wszystkich nowych dostaw broni dla Kijowa. Hmm, oczywiście te słowa w Kijowie wywołały oburzenie, no ale, ale Ukraińcy są już przyzwyczajeni do tego typu deklaracji płynących za oceanu, ale też mają świadomość, że ta amerykańska pomoc obecnie jest dość znikoma, nawet bardzo znikoma, a cały ciężar wsparcia tak właściwie przejęła Europa. Według niektórych szacunków pomoc, pomoc USA dla Ukrainy w 2025 roku spadła o 99% niemal w porównaniu z 2024. No, a te słowa Wansa bardziej mogą niepokoić właściwie w kontekście możliwości sprzedaży przez USA rakiet do systemów Patriot. Sprzedaż to ważne słowo, bowiem USA już od dawna nie dają ich Ukrainie za darmo, a te pociski to, to właśnie są te pociski, które jak na razie są praktycznie jedyną bronią do zwalczania rosyjskich rakiet balistycznych, a pocisków do patriotów. Zgodnie z informacjami ukraińskich władz Kijów posiada krytycznie mało, tak mówił o tym niedawno prezydent Zełenski, a z każdym kolejnym atakiem Rosjan pocisków do patriotów jest coraz mniej. No więc ta wypowiedź Wansa może źle rokować właśnie w tym kontekście, no bo nie jest tajemnicą, że USA bardziej obecnie są skore, żeby sprzedawać swoje rakiety do patriotów na Bliski Wschód. No i tutaj należy przypomnieć, że kilkanaście godzin po słowach amerykańskiego wiceprezydenta o broni dla Ukrainy, właściwie o braku perspektyw tej broni dla Ukrainy, dała sobie znać też Rosjanin Rosyjska. Też Rosja wystrzeliwując ze środy na czwartek w kierunku Ukrainy, głównie na Kijów, Odessę i Dnieprzy, ale też Charków, czyli te największe miasta, 20 balistycznych rakiet. Tyle samo było rakiet kierowanych i niemal 700 dronów. Efekt tego ataku to uderzenia w bloki mieszkalne, energetykę, około 20 cywilów zabitych, 100 rannych. No, po co Rosja powtarza te ataki? No, no po to, żeby terroryzować Ukraińców, ale też niszczyć ich energetykę. Właściwie na jedno to samo wychodzi. No, a z tych ataków yy, płynie jeden przekaz. Rosja nie chce pokoju, przynajmniej nie teraz. Tak komentuje znany kijowski publicysta Witali Portnikow. To, co dzieje się za naszymi oknami, pożary w ukraińskich miastach, zabici ukraińscy obywatele, próby zniszczenia ukraińskiej energetyki. To właśnie jest odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze będzie trwać wojna. Tak długo, jak Rosja będzie miała zasoby finansowe na kontynuowanie walki z Ukrainą. Tak długo, jak długo Ukraina będzie miała siły, aby przeciwstawiać się tej brutalnej wojnie i pragnieniu Naszego państwa nie chodzi tu o miesiące, lecz być może o lata wyczerpującej walki z rosyjskim agresorem. No i tutaj kluczowe jest właściwie to słowo i to sformułowanie, jak długo skutecznie Ukraińcy mogą się bronić, a mimo zmiany pozycji USA, mogą się bronić, wygląda na to coraz skuteczniej, właśnie dzięki pomocy Europy w postaci sprzętu wojskowego, ale też tego sprzętu coraz częściej i więcej produkowanego na terytorium Ukrainy. Są to zarówno amunicja, ale przede wszystkim coraz większa liczba dronów, głównie tych dalekosiężnych bezzałogowców. To dzięki nim płoną rosyjskie rafinery jej bazy poliwowe, setki nawet tysiące kilometrów w głębi rosyjskiego terytorium. Dosłownie wczoraj takie drony spowodowały pożary w terminalu paliwowym w rosyjskim Tułapsy nad Morzem Czarnym. Te ataki powtarzane są niemal codziennie. Najistotniejszym jednak elementem w tej wojennej układance jest front. A tam bez zmian Rosjanie wciąż nacierają z dużą intensywnością. W ostatnich dniach ta in intensywność wzrasta. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Oleksandr Syrski, informował, że wiosną po zmianie warunków pogodowych... Rosjanie wzmocnili ofensywę, prowadzą ją praktycznie na całej linii frontu, a ta linia frontu wynosi 1200 kilometrów. Według tych najnowszych informacji tam na terytorium Ukrainy na wschodzie Rosjanie zgromadzili 680 tysięcy swoich żołnierzy. Kilkadziesiąt tysięcy według prognoz ukraińskiej armii będą dokooptowywać najwięcej atakują w Donbasie, to jest część też obwodu charkowskiego, ale też na południu w rejonie Hulajpola. Rosjanie chcą zdobyć te 20% Donbasu, które wciąż jest w rękach Ukrainy. A jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, taki pas miast, twierdz Donbasu obejmujący Konstantyniwkę, Dróżkiwkę, Słowiańsk i Kramatorsk, no to jest najbardziej pożądany cel Rosji. Jednak jednocześnie, jak zaznaczają amerykańscy analitycy, to właśnie ta linia stanowi taką mocną podstawę obrony Ukrainy na wschodzie. I wszystko wskazuje na to, że w tym roku, w 2026, Rosja nie będzie w stanie zdobyć całego obwodu donieckiego właśnie drogą militarną. No i dlatego też główny postulat Rosjan... To oddanie jej przez Ukrainę całości Donbasu, oddanie bez walki. na Ten argument Rosjanie wysyłali podczas organizowanych przez Amerykanów rozmów pokojowych. Te rozmowy, jak wiemy, właściwie w ostatnim czasie zamarły. Co prawda Kijów zgłasza gotowość do kolejnych rund rozmów, no ale na razie nie widać jakiejś konkretnej perspektywy ich wznowienia. O tym wszystkim o poranku mówił Paweł Buszko. Bardzo dziękuję, Pawle. Dziękuję. Na zegarze 12 minut dzieli nas od godziny 8. Zerknijmy na dzisiejsze ceny paliw. 6,04, tak tanio dawno nie było. To benzyna 95, olej napędowy 7,18. Nowe ceny na weekend i na poniedziałek poznamy w okolicach południa, czyli wtedy, kiedy na naszej antenie będzie saldo. Magazyn ekonomiczny to główne wydanie salda, bo poranne saldo właśnie startuje. Saldo, magazyn gospodarczy. Bożej Proszniewski ze mną dzisiaj o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry. A magazyn rozpoczynamy od kryptowalut, bowiem dziś w Sejmie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy, która miała uregulować funkcjonowanie tego rynku. Wczoraj podczas debaty sejmowej Przedstawiciele koalicji rządowej mówili, że ustawa o kryptowalutach jest niezbędna, bo obecnie nie ma przepisów chroniących Polaków, którzy inwestują w te aktywa. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki powiedział natomiast, że ponowne procedowanie zawetowane już raz przez Karola Nawrockiego ustawy jest stratą czasu bo poza drobną poprawką nic się nie zmieniło. A ta sprawa nabiera szczególnych rumieńców w kontekście problemów największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto. Jej klienci od tygodni skarżą się na problemy z wypłacaniem pieniędzy. Początkowo tłumaczono to błędem technicznym, który miał być naprawiony w kilka dni. Problem jednak nadal jest. By uspokoić sytuację, Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, opublikował adres portfela, w którym znajduje się 4,5 tysiąca o wartości 330 milionów dolarów. W ten sposób chciał on odeprzeć zarzuty o przywłaszczenie sobie tych środków. Ta spirala kłamstw, nierzetelności musi się skończyć. Wklejam tutaj link, który pozwoli śledzić ten portfel. Proszę zobaczyć, że środki absolutnie nie, się nie ruszają. Nikt ich nie przelewa, nikt ich nie przywłaszczył, nikt, nie, nikt z nich nie korzysta. Problem jednak jest taki, że do orzeczonego portfela nie ma dostępu. Tak zwane prywatne klucze do niego ma zaginiony przed laty założyciel tej giełdy, Sylwester Suszek. To oznacza zaś, że posiadanie tego adresu, przynajmniej aktualnie, nie ma żadnego wpływu na płynność i kondycję finansową firmy. Nie zmienia to też nic w sytuacji klientów, którzy skarżą się na problemy z wypłacaniem pieniędzy z tej platformy. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał trzy wyroki w sprawie kredytów frankowych. Dotyczyły one kluczowej osi sporu między konsumentami a bankami, a mianowicie kwestii przedawnienia roszczeń banku. Gdyby te orzeczenia były korzystne dla frankowiczów, mogliby oni liczyć, mówiąc obrazowo, nie tylko na darmowy kredyt, a wręcz na darmowe mieszkanie. Te rozstrzygnięcia cłe są jednak korzystne dla banków i dają im możliwość odzyskania środków, które wypłacone zostały kredytobiorcom przed uznaniem umów za niewiążące. Trybunał orzekł, że co prawda prawa konsumenta powinny być chronione, jednak nie oznacza to automatycznie, że bank traci możliwość odzyskania swoich pieniędzy. A tak te wyroki komentuje prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. To koniec snu o darmowych mieszkaniach. Koniec zupełnie bezpodstawnych, całkowicie niesprawiedliwych, nieproporcjonalnych oczekiwań, że można nie zwracać kapitału. Nie mówimy już o odsetkach czy jakiejkolwiek waloryzacji tych roszczeń po unieważnieniu umowy kredytu. Mówimy po prostu o zwykłym, sprawiedliwym zwrocie kapitału. Strony rozliczają się nawzajem, więc po prostu ten kapitał powinien być zwrócony. To warto dodać, że choć Trybunał uznał, że polskie sądy mogą uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału, to nie oznacza to jednak automatycznego przyznania racji bankom. Według CUE Sąd Krajowy musi każdorazowo przeprowadzić szczegółową analizę okoliczności sprawy. A zatem, choć te orzeczenia nie do końca są pewnie pomyśli Frankowiczu, Frankowiczów, to nie oznaczają, że jakaś droga całkowicie się dla nich zamknęła. Jednocześnie, jak dodaje Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Frankowicze w większości przypadków rzetelnie i dobrowolnie rozliczają się z kapitału z bankami, a zatem nie tyle chodzi tu o chęć pozyskania darmowego mieszkania, a o sprawiedliwość i równość stron. Mówiąc ze strony konsumenckiej, dla nas to ten przepis nie wydaje się równy, bo po drugiej stronie takiego przepisu nie ma. Czyli nie ma takiej sytuacji, że jeżeli konsument się spóźni z jakimś roszczeniem, to jest możliwość przywrócenia tego terminu. Większość jednak klientów chce ten kapitał oddać z prostego powodu, bo to, że nawet ja bym wygrał sprawę, że ten kapitał jest przedawniony, to nie oznacza, że on nie znika, bo on dalej będzie widniał w biurach informacji kredytowej przedawniony i z tego powodu też myślę, że wiele osób chce się po prostu rozliczyć i nie mieć tej sprawy na głowie. Tu dodajmy, że te orzeczenia, o których dziś mówiliśmy, oczywiście nie kończą sporów na linii konsumenci banki. Przed nami kolejne wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych. Najbliższe już za niespełna tydzień, 23 3 kwietnia trybunał weźmie pod lupę tzw. sankcję kredytu darmowego. Saldo. A w magazynie przenosimy się teraz do Waszyngtonu, gdzie odbyło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20. W rozmowach po raz pierwszy jako pełnoprawni członkowie na zaproszenie Białego Domu wzięli udział przedstawiciele Polski. Minister Andrzej Domański liczy, że nie był to ostatni raz i że Polska na dłużej pozostanie w grupie G20. Minister Andrzej Domański wraz z szefem NBP Adamem Glapińskim wspólnie uczestniczyli w spotkaniu grupy G20, które odbyło się w Waszyngtonie. Szef resortu finansów tłumaczył, że Polska miała taki sam status jak pozostałe kraje członkowskie. I to jest myślę wielki dzień dla Polski, dla polskiej gospodarki. Domański podkreślił, że decyzja o zaproszeniu Polski w charakterze członka G20 została podjęta przez Stany Zjednoczone, które sprawują prezydencję w grupie. Jestem przekonany, że zagościmy na dłużej w formatach grupy G20. Prezydent Donald Trump zapytany przeze mnie, dlaczego zaprosił Polskę na szczyt G20 zamiast Republiki Południowej Afryki, wskazał na bliski sojusz z naszym krajem. Well, Polska prezydent. to wspaniały kraj. Jesteśmy przyjaciółmi. Prezydent, prezydent świetnie sobie radzi. Prezydent. Dlatego ją zaprosiliśmy. Po zakończeniu prezydentury Stanów Zjednoczonych w grupie G20 funkcje te przejmą kolejno Wielka Brytania oraz Korea Południowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Coraz mniej Polaków planuje wyjazd za granicę do pracy. Jak wynika z najnowszego badania barometr polskiego rynku pracy, blisko trzy czwarte z nas wiąże swoją karierę zawodową z krajem. Jak mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel personal service, to najwyższy odczyt od początku prowadzenia tego badania, czyli od 12 lat. Zaczynaliśmy od setek tysięcy Polaków, którzy planowali i wyjeżdżali realnie do Wielkiej Brytanii, potem do Niemiec. Jest to gigantyczna zmiana, która zaszła w gospodarstwie, społeczeństwie i w naszym dobrobycie. Jest dobrze, nie zarobię więcej albo nie zrobię tyle więcej, żeby zrekompensował mi to złąkę wyższe koszty życia, koszty wynajęcia mieszkania. Tutaj mogę na miejscu znaleźć też pracę, więc po co mam wyjeżdżać? Te deklaracje polskich pracowników nie dziwią głównego ekonomisty pracodawców RP Kamila Sobolewskiego. Według niego nasz rynek pracy należy obecnie do najaktywniejszych w Unii Europejskiej. RISKY nasze bezrobocie według takiej spójnej metodologii badania aktywności ekonomicznej ludności, które powtarzamy dla wszystkich krajów Unii, jest wśród trzech najniższych. Pracodawcy bardzo aktywnie poszukują pracowników, więc na takim szerokim rynku pracy warunki dla pracowników są świetne. Nie oznacza to jednak, że wszyscy są zadowoleni, bowiem z badania wynika, że tylko 40% polskich pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy. Nieza, niezadowolenie widać przede wszystkim w grupie pracowników w wieku 25-34 Lata. Giełda papierów wartościowych w Warszawie ma już 35 lat. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę pierwszej sesji. Uroczystość zgromadziła byłe i obecne władze giełdy, przedstawicieli rządu i działaczy gospodarczych. Wszyscy oni zgodnie twierdzili, że GPW to jeden z najważniejszych filarów naszej gospodarki. Wydarzenie otworzyli pierwszy prezes giełdy Wiesław Rzłócki i obecny szef warszawskiego parkietu Tomasz Bardziłowski. 3-4. Lata wprawy!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 Tu dodajmy, że w dniu otwarcia GPW notowanych było 5 spółek, obecnie na rynku głównym jest ich 400. A te radosne nastroje związane z jubileuszem 35-lecia giełdy nie przełożyły się na wczorajsze notowania. GPW zamknęła sesję na minusie, a WIG20 stracił 0,45%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,60 zł, kurs euro wnosi 4,24 a za frankę trzeba zapłacić 4,59 zł.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 to Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. Nowa superhybryda BYD Atto2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 Marian, mm. a po całym tygodniu pracy... o no, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież. Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze. No już, już. Biedactwo.